Jest trzecia. Tu program pierwszy polskiego radia. Czas na aktualności jedynki, Piotr Balasz. Zapraszam. Za sześć godzin o dziewiątej rano narada na temat zagrożenia ulewami. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa spotkają się przedstawiciele służb MSWiA oraz wojewodowia. To wszystko z uwagi na nadciągające nad zachodnią Polskę chmury niosące intensywne opady i burze. IMGW wydało ostrzeżenia przed intensywnymi opadami w zachodniej części kraju. Deszczowy front będzie obejmował pas regionów od zachodniego Pomorza do Dolnego Śląska, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. W województwie przede wszystkim Dolnośląskim, Lubuskim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 Majówka w tym roku wypada wyjątkowo niekorzystnie, jeśli chodzi o kalendarz, bo to tak naprawdę jest tylko jeden dodatkowy dzień wolny. Nie każdy może wziąć sobie tydzień urlopu albo zmostkować tak, żeby mieć tydzień, więc nie każdy może na taką tygodniową wyprawę gdzieś samolotem polecieć, ale to nic straconego, jest inna opcja. Można wsiąść i pojechać na weekend majówkowy, ale niekoniecznie majówkowy, bo to może być weekend każdy od wiosny do jesieni i pojechać kilkaset kilometrów od Warszawy, a czasem kilkadziesiąt od miejscowości na południu kraju, żeby odwiedzić naszych południowych sąsiadów. Dziś do Czech zaprasza Iwana Bilkowa. Wieloletnia szefowa Czech Turyzm w Polsce, obecnie ekspert polsko-czeskiego rynku turystycznego. Zna Polaków i ich przyzwyczajenia jak mało kto i wie, co zaproponować, żeby taka majówka, czy jakiś taki właśnie weekend w Czechach był naprawdę udany. Nie będziemy rozmawiać o Pradze, od razu uprzedzam, bo Pragę zna prawie każdy Polak. Natomiast chodzi o to, żeby pojechać. W takie miejsca, żeby powiedzieć, poznałem zupełnie inne Czechy. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry dan. No więc jak to jest z tymi polskimi turystami? Obserwuje pani ich od lat. Jak my podróżujemy, co my lubimy i co nas zaskakuje w Czechach? Observuje polských turistů od 20 let i musím říct, že na přestřeně času se bardzo změnilo, že na počátku to byly rzeczywiście vyjazdy do Pragi, bardzo często na jeden dzień i s powrotem, i v sumě už známe Čechy, ale Poláci začínají trafiać też do regionů i powiem, odkryvají také smačky, které uvědějí lokální. Przede wszystkim bardzo lubicie i bardzo odwiedzacie wszystkie miasta, miasteczka, które mają do zaoferowania pałace, zamki, dlatego że lubicie historię. Bardzo się cieszę, że też czeskie obiekty coraz więcej na przykład drukują tekstów w języku polskim, bo wtedy jest dla Was o wiele łatwiej, szczególnie jeżeli idziemy na przykład z dziećmi. Przejdźmy do konkretów. Może zacznijmy od... Od dorosłych, do dzieci jeszcze dojdziemy. Co na majówkę dla dorosłych? Jakie regiony, jakie miejsca w Czechach? Bo to jest tak, że siadamy, zastanawiają się, fajnie, no pojechałbym do Czech i nagle pusta głowa, nie wiadomo, może to, może tamto, co najlepiej. Jak, co kto lubi? Mamy to w zaletę, że już mamy otwarte zamki i pałace. Także zawsze możemy taką e, historyczną rzecz do tego włączyć. I powiem tak, na przykład bym poleciła e, mniej znane Olomuniec, w której możemy na przykład e, zwiedzić e, miasto, ale możemy wejść też do domu e, arcybiskupa. Kawaleczek dalej, 50 kilometrów jest Kromnie zapisanej zapisany na liście UNESCO, który... Letnia by... e, rezydencja biskupów. Z... Dokładnie tak. I tam jest przepiękny ogród. Tak, je to zapísaný nejen tylko pauác, ale také dva ogrody, jeden pod pauácem a druhý květ, květový ogród, v vtedy můžeme vlastně zvědět to malé městečko, ale také můžeme pojechať dálji na poludně ke granici. Czesko-austriackiej, i tam mamy przepiękne lednice i walkice. Znowu UNESCO. Znowu UNESCO. Między tymi dwoma miejscowościami się rozproszcza park, który ma ponad 80 hektarów. I co jest ciekawe, w środku tego parku nie stoi jakaś wieża widokowa, ale stoi minaret, meczet. I Polacy mówią: A skąd tu stoi? I to jest taka bardzo ciekawa historia, kiedy szlachta Liechtensteinów prosiła o zezwolenie na budowę kościoła pana biskupa. To ksiądz biskup powiedział nie. No i wtedy Liechtenstein powiedział, jak nie, kościół to meczet. Ładna historia, ale ja powiem, że ktoś, kto widział dworzec kolejowy we Wrocławiu i zobaczy pałac w Lednicach, to powie, ja to skądś znam tą architekturę, bo to jest y, pałac y, w stylu gotyku angielskiego, bardzo rzadki zarówno w Polsce, jak i w Czechach, prawda? Tak, ale jest bardzo podobny na przykład do palacu Hluboka nad Wltawą, która jest w południowych Czechach. południowe Czechy e, na przykład państwo na pewno zna czeskie Budziowice, Związane ze Szwejkiem, to się inaczej nie da. E, blisko czeskich e, Budziowic, 17 kilometrów, jest też miasto czeski Krumlov, Coraz częściej odwiedzane przez Polaków, też zapisane na liście UNESCO. Ale możemy jechać bardziej na zachód, jak już rozmawiamy o miastach i odwiedzić na przykład Trójkąt Czeskich Uzdrowisk, Karlovy Wary, Marianskie, Łaźnie i Franciskowie Łaźnie. A coś takiego w terenie. Wiem, że w Czechach jest jakiś raj, czeski raj. Tak, mamy czeski raj. Na pewno generácia troszeczkę starší, powiedzmy, dojřála, pamětá, že tam v Jíčíně měškala A. I že tam byl taký las, který se nazýval Řáholec. I tam můžeme pojechać. Jsou to přepěkné jm, z Češky dla pěchůrův, dlatego, že to je spolončoná příroda jm, se skalami, takže máme też také místa výdokové. Dużo, dużo skał i grot jest w morawskim krasie z kolei, prawda? U nas, bym powiedziała w Czechach, jest bardziej problem znaleźć jakieś miejsce, które jest płaskie, <laughs> bo wszędzie mamy góry. Przecież mamy też, może możecie pojechać się bardziej na wschód, do Białych Karpat. I tam na przykład wiosną jeżdżą ludzie oglądać e, całe ląki pełne orchidei, sporo z nich jest endemicznych, także tylko w tym miejscu się znajdują. Polacy, sama pani wie, kochają jeździć na rowerach. Gdzie mogliby się wybrać tak, żeby zobaczyć coś przy okazji podróży z siodełka rowerowego. Oczywiście są różne pętle na pograniczu y, polsko-czeskim, jak choćby w okolicach Świeradowa, zdroju, ale mhm. gdzie jeszcze? Ja bym na przykład zaprosiła blisko. Y Polské granici, že byste se vlastně pojechali takým šladem zámků i paláců. I vtedy, będziemy měli což do odvědzenia. Můžeme například rozpočt v Litomýšlu, v který máme přepěkný palác, teď zapisany na liště UNESCO, druhý najstarší teatr barokový, místo, se, se urodil Bedří Smetana. I stąd můžeme například vyrušit 20 kilometrů do kolejného palácu hrady. Jeżeli chcemy, możemy dojechać do Pardubic. Też co jest ciekawego, niż jeszcze będziemy kontynuować. Jeżeli przyjedziecie do Czech i zrazu zobaczcie, o fajne, ścieżki rowerowe, o żalujemy, że nie zabraliśmy rowerów, nic straconego. Jeżeli wejdziecie na stronę czeskich państwowych kolei, to jest tam wymieniona lista dworców kolejowych, na których możecie wypożyczyć rower. Oh. I vy ho na jednym z tým dvorcu a odejíte na jiným. Takže to je ogromná zaleta. Bardzo zajímavé řešení. Tylko co s plecakami ještě i valízkami? Trudno. <laughs> ale vtedy e, může být tak, že tež například vy oddáte ten rower, bo jesteście zmęczeni, ale vracáte například pociągiem z povrotem. Tak. Albo se pogoda sepsula. Od červca do końca srpna ve większości českých regionů jsou tež také cyklobusy. A, czyli od razu z rowerami. Od razu z rowerami, i wtedy mamy to zaletę, że możemy przejechać kawałek i potem sobie pojeździć na rowerze, na przykład w danym miejscu. Rozmawiamy o tym, że pogoda jest kapryśna. No to já vám zaprašám do regionu Libereckého, kde povstal taký šlak: Kryštálová dolina. Vše je zapisané po Polsku. Je tam ponad 150 zřešených pormiotů o těch, co produkují šklanou. Szklaną biżuterię, czy w ogóle biżuterię, czy huty szkła. A nie jest to tylko tak, że my przyjdziemy i odwiedzamy. I w ogóle i to jest ciekawe, jak patrzymy na tych ludzi. Ale w niektórych możemy samodzielnie cokolwiek zrobić. No jest to właśnie też poznanie kawalu czeskiej historii, bo mi się wydaje, że kryształ czeski był w Polsce zawsze dobrze znany. I, Jablonecki, tak. Tak. Jak przyjdziecie do Liberca, Liberec jest ile 20 km od Bogatyni, i stoicie przed ratuszem, a macie poczucie, że gdzieś ten ratusz widzieliście, no to widzieliście. Bo architektem jest uczeń mistrza, który budował ratusz we wiedniu, a uczeń był tak sprytny, że zrobił kopię. A potem jeszcze skopiowano go i przeniesiono do Brukseli, gdzie jest również bliźniaczo podobny ratusz. No, sztuka multiplikacji. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, co można zaproponować dla dzieci, bo jest takie jedno czeskie naj na świecie. Myślę o Skybridge. To jest na pewno wielka, wielka atrakcja, nie tylko dla dzieci. Najdłuższy most wiszący na świecie, ale co jeszcze? Tak najdlužší vyšoncí most 721 metrů od Lugoští. Povím tak, že jeżeli vejdeče na most, nemá drogy povrotnej i kontinuujete. I v celém rezortce Dolní Moravy je sporo atrakcí od ježivydokovej, pomost i růžné přiškody dla dějčí, takže těch sportovních aktivností máme dužo. No ale y, z dziećmi też, jeżeli chcemy na rowery, w Czechach dobrze funkcjonują tak zwane bajparki. Także dzieci się pobawią na tych przeszkodach, ale jest to też dobre, dlatego że sporo firm produkujących rowery, tam daje swoje nowe rowery, a ludzie mogą testować. Także Czeszy często jeżdżą, pożyczają rower, żeby wiedzieć, czy ten rower sobie chcą do przyszłości kupić. Z dziećmi wchowanego najlepiej chyba bawić się w skalnym mieście, w Arzbachu. W Adreszbachu tak, oni są trzyskalne miasta, jeszcze mamy w Teplicach, także też możemy pojechać, albo przy Brnie może dla dzieci jest bardzo ciekawy morawski kras, dlatego... Wspominaliśmy już o nim, tak, tak, że, ale że ale możemy, dla dzieci jest też dobre. Tak, plinąc jeszcze na Ludce i tam wtedy właśnie płyniemy po tej rzece Punkwa i to jest takie i ciemno, i to się oświetla, i jest to echo... Ja pamiętam, że jako dziecko tam byłam z rodzicami i to się mnie naprawdę zapisało bardzo. Jest to inne przeżycie niż takie y, zwykle zwiedzanie jaskini. Na łódkach można pływać też w okolicach Nina, y, na kanałach Baty. Dokładnie. Powiedzmy troszeczkę... Bo już przez moment byliśmy na Morawach, mhm. ale wróćmy na nie, bo to jest zjawiskowe miejsce samo w sobie. Zarówno Bata, ten słynny producent butów, jak i miasto, które można powiedzieć zbudował, bo on oprócz tam wieżowca zbudował całe dzielnice dla, dla swoich pracowników związał ich z firmą tak, jak obecnie potrafią to zrobić wielkie międzynarodowe koncerny, tylko on to już zrobił 100 lat temu. Bata jest bardzo ciekawi, dlatego że to był chłopak, który się urodził do zwykłej biednej rodziny szewca. Próbował to szczęście, że pojechał ze swoją siostrą a do Wiednia, że tam będzie robił karierę. wrócił do domu z podkulonym ogonem głodny. Pojechal do Stanů i tam se zainspiroval. A tento chlopak e, vracá do tego Zlina i začíná budovat fabrikę na produkci butů, e, která bude na e, tašmě produkcínej. to připomenout, že Bata vlastně zbudoval první fabriku na tašmě produkcínej též po v chlmku. I například v Krabkovicách to tež byla fabrika buty. Baty. Takže máme povězaně i s Polskou i například e, v letech 20. měla svůj duží firmový sklep v Rzeszowie. Bata je zbudoval tylko fabrikę na buty, ale jak to tady e, pan vzpomíná, celý systém. E, začal budovat domky dla robotníků. Jak já to mluvím, o čej generácii, že v latách 20. lůže měli domky s pryšnicem, to jim nic nemůví. Ale my všetci víme, jak vyglądali v letech 20. 20. věku Vše. Wymieśleł też szkoły własnego kształcenia. Miał też system, żeby ludzie spędzali czas bardziej aktywnie. To, że będzie po prostu się wspólnie chodzić na jedzenie, żeby się gotovalo. Także tego Albo sporo... pływać po tych kanałach. Albo pływać. Co możemy powiedzieć? Wtedy, jak był wybudowany w latach 30., pierwszy największy drapać chmur po pewne lata w Zlínie był budowany już przez jego brata. Bo tu Tomasz Bata niestety zginął w e, wypadku e, lotniczym. E, to wtedy na przykład e, to, że to było wyposażone w klimatyzację lata 30. XX wieku. I co tam jest ciekawego? Tam jest winda, która jest właśnie takim biurem, gdzie jest umywalka stół. I wtedy mógł sobie przejechać między piętrami i obserwować e, pracowników. To wszystko można obejrzeć, a na koniec najlepiej zrobić sobie selfie przy niezwykle zjawiskowym pomniku, Morze Butów, na jednym z placów w Żlinie można dostawić swój, ale tych miejsc do robienia selfie w Czechach jest po prostu zatrzęsienie. I o tych miejscach opowiadała naszym słuchaczom Iwana Wilkowa, wieloletnia szefowa Czech Turyzmu w Polsce, a obecnie ekspertka, jeśli chodzi o turystykę polską i czeską. Dziękuję. Na widzięło w Czechach.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 po pierwsze, odstraszać, żeby Rosja widziała, że e, mamy zdolności i, i użyjemy ich, bo to jest ważne też w przypadku jakichkolwiek e, działań podjętych przez stronę rosyjską. A Francja podobnie, e, bardzo aktywna, e, jeśli chodzi o, o kierunek rosyjski, nie tylko tak jak dotychczas przede wszystkim afrykański.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 to zrozumienie było jeszcze lepsze niż już teraz. Panie generale, bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był generał Piotr Błazeusz, który już niedługo, bo już się przygotowuje, obejmie stanowisko, będzie polskim, przedstawicielem wojskowym przy komitetach NATO i Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję. Kafe Armia Powtórka programu Co państwo sądzą? Dzień dobry. Zuzanna Dąbrowska z Polskiej Agencji Prasowej. Pytam, jak co sobota, co państwo sądzą? Tym razem pytam, co państwo sądzą o poradniku dotyczącym bezpieczeństwa i własnych postaw wobec tego, co wynika z rządowego poradnika rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych. A przynajmniej taki był plan w studio. Gość Jonathan Skowil. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Centrum Badania Opinii Społecznej Cebos. No właśnie, rzadko kiedy Cebo sprowadzi badania tak bardzo konkretne, dotyczące mhm. jednej publikacji, jednego tak, dokumentu. To czy to jest tak ważne, co zostało wymyślone jako element strategii bezpieczeństwa dla Polaków, że postanowiliście mhm. wszystkich zapytać, czy wiedzą, czy dostali, czy przeczytali? Mhm. No to była dosyć wyjątkowa inicjatywa rządowa. Bardzo szeroka akcja, wydrukowano 17 milionów egzemplarzy rozdystrybuowano je we wszystkich gospodarstwach domowych w Polsce. Także no, było to coś, co, co dotyczyło jakby całego polskiego społeczeństwa i dlatego zdecydowaliśmy się zrobić takie krótkie badanie. To tak naprawdę cztery pytania. Krótkie, ale jednak szeroko skierowane. Oczywiście próba jest reprezentatywna. Cebos jest jedną z nielicznych, mówiąc potocznie, sondażowni, która jeszcze robi wywiady bezpośrednie. Czy tym razem też tak było, czy jednak telefon? E, telefon. 80% próby to są wywiady telefoniczne, 20% to są wywiady internetowe. E, także no to, to nie jest taka standardowa próba Cebosu, jak, jak w tych comiesięcznych statutowych badaniach. Gdzie tam rzeczywiście większość próby jest robiona badaniami face to face. Ankieterzy jeżdżą do respondentów po, po całej Polsce. No tutaj, tutaj robiliśmy badanie metodami telefonicznymi, internetowymi. Ono ma tą zaletę, że, że jest znacznie szybsze. Natomiast no, no nie jest aż tak reprezentatywne jak te standardowe badania Cybosu. Pierwsze pytanie jest dość oczywiste, czyli czy otrzymała pani czy pan Poradnik bezpieczeństwa. Jeżeli zamysł był taki rządowy, a był, żeby to trafiło do wszystkich i do każdego gospodarstwa domowego, to czy wynik 74% na tak, czyli 74% respondentów otrzymało poradnik, 22% nie otrzymało, a 4% nie wiedziało, czy nie pamiętało, czy taki poradnik się pojawił, to to jest dobry wynik, czy nie? No, to pytanie do, do rządzących, jakie, jakie oni mieli założenia. No, wydaje się, że, że mimo wszystko, jeśli więcej co piąty, więcej niż co piąty Polak deklaruje, że nie otrzymał takiego poradnika, no to, to, to jest jednak jakiś powód do, do niepokoju. Um, oczywiście nie, nie wiemy, co się za tym dokładnie kryje. To są deklaracje. No, być może nie zauważyli, że dostali ten przewodnik. Być może... Um, być może w, no, być może nie, nie zaglądali dawno do, do skrzynki pocztowej. Różne przyczyny mogą za tym stać. Natomiast rzeczywiście 22%. No i też jak się to rozbije na obszary Polski. No właśnie o to chciałam tak. zapytać. Czy wszędzie równomiernie docierał, do, docierała ta publikacja? No więc właśnie. Więc widać rzeczywiście, że w makroregionach wschodnich tych deklaracji otrzymania poradnika bezpieczeństwa jest, jest wyraźnie mniej niż na zachodzie, co jest trochę zaskakujące, bo, bo nawet Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło, chciało rozpocząć dystrybucję tych poradników właśnie od wschodnich województw twierdząc, że, że to właśnie te, te obszary są szczególnie narażone na, na rozmaite zagrożenia, które, które zostały tam opisane. No także tak, to, to jest coś, co, co jakoś uderza w tych danych, że, że rzeczywiście na wschodzie jakoś tych deklaracji jest wyraźnie mniej. Żeby podać jakieś konkrety, to w regionie północno-zachodnim 80% osób twierdziło, że Otrzymało poradnik, a już na przykład w regionie wschodnim 68%. Przy czym, co jest ciekawe, na Mazowszu, czyli tu, gdzie Aha. jest też Warszawa, tak. gdzie powinno być najłatwiej, to tylko 67%. I rzeczywiście tak, jest to tu To pewien... w ogóle najniższy wynik. A czy y, ma pan dane dotyczące tego, czy była różnica między Warszawą jako aglomeracją i miastem, a y, maz Mazowiecką prowincją? Nie mam. No, to też jest przyczyna, dla której my w naszych raportach się posługujemy często makroregionami raczej niż województwami. Bo po prostu te, te liczebności w próbie, która ma tysiąc respondentów, no, w przypadku niektórych województw to po prostu są zbyt niewielkie liczebności i, i no, dość ryzykownie jest stawiać jakieś tezy w oparciu o, o tak niewielką liczbę respondentów. Mam jeszcze pytanie trochę nawiązujące do metodologii, ale też do samego pomysłu badania. Czy są takie tematy, na które respondenci wypowiadają, wypowiadają się chętniej, bardziej ochoczo, jest mniej odmów i czy bezpieczeństwo mhm. do takich tematów należy? W ogóle rozumiane jako yy, odbiór zagrożeń z zewnętrznych, wewnętrznych, mhm. Czy Polacy lubią o tym rozmawiać i dzielić się opiniami? No, w tym przypadku nie mieliśmy jakoś dużo odmów, odpowiedzi. Więc wydaje mi się... No też my robimy takie, takie badania dość regularnie. Rat raporty są zatytułowane o czym się mówi ostatnio. No i tam widzimy, że te tematy związane z bezpieczeństwem no, to, to są jedne z najczęstszych tematów rozmów między Polakami. W, tam pytamy ich, dajemy im listę tematów i, i pytamy, czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni zdarzyło im się rozmawiać o, o którymś z nich. No i właściwie zawsze te tematy związane z bezpieczeństwem są gdzieś u, u szczytu listy. W ostatnim pomiarze Naj, najczęściej dyskutowana była akurat sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale, no ale jak wiemy z innego naszego raportu, no wielu Polaków uważało, że, że ta sytuacja może też mieć wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju pośrednio. E, wojna w, na Ukrainie zeszła trochę na dalszy plan, ale, ale też jakby jest wśród tych najczęstszych tematów. E, także kwestie związane z bezpieczeństwem interesują, Polaków zajmują. Także raczej nie, nie mamy trudności z uzyskaniem od nich odpowiedzi na takie tematy. A czy są tematy modne? To znaczy takie, które na przykład politycy jednej, drugiej czy trzeciej strony wrzucają w debatę publiczną i starają się, żeby... No wtedy się mówi często o jakichś wojnach zastępczych, tematach mhm. zastępczych, ale nie zawsze one są zastępcze. Czasem się robią po prostu ważne i wtedy można powiedzieć, że ludzie chętniej o tym dyskutują. Tak chyba było z migracjami, prawda? Mhm. No tak, na pewno. To, to jest taki temat, który jakoś ożywa co, co jakiś czas w przestrzeni publicznej. No, bardzo często za, za sprawą jakichś działań polityków. Także, no to, to tak, temat migracji na pewno jest. Jednym a, czy, a czy na ten temat respondenci też się bardzo chętnie wypowiadają? Czy gorącość pewnego mhm. tematu i emocje, które są rozszalałe w pewnym okresie powoduje, że, że chętnie o tym opowiadamy i dzielimy się swoim zdaniem. Czy raczej nie ma to wpływu i bardziej sondaż jest miernikiem realnych nastrojów społecznych mhm. i zagrożeń takich, które nas przenikają aż do kości? Czy, mhm. czy, czy ulegamy tej publicznej, publicznej powiedzmy modzie na pewne tematy? No na pewno. To, to bardzo widać właśnie w takich badaniach jak, jak to, o którym mówiłem, o, o czym się mówi w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o odmowy odpowiedzi, no to, to nie jest jakiś bardzo duży problem na ogół. Chyba, że, że pytamy o, o jakieś naprawdę trudne kwestie, intymne. Wtedy, wtedy pojawiają się wyższe odsetki takich odmów odpowiedzi, ale, ale na ogół ludzie dość chętnie dzielą się swoimi opiniami. W takim razie wróćmy do poradnika bezpieczeństwa, no bo załóżmy, że już sytuacja jest taka, respondent wyjął ze skrzynki pocztowej broszurkę, ma, położył na stole. I co się dzieje dalej? Czy yy, wszyscy przeczytali? Nie wszyscy, ale spośród osób, które deklarowały, że w ogóle otrzymały ten poradnik, rzeczywiście zdecydowana większość zadeklarowała, że, że się jakoś z nim zapoznała w mniejszym lub większym wymiarze. Nieco ponad 3 czwarte. Tam spośród osób, które się nie zapoznały dość istotny odsetek też deklarował, że zamierza się zapoznać. Z tego co pamiętam chyba tylko co, co dziesiąty respondent, który otrzymał poradnik, twierdził, że, że nie zamierza się zapoznać. No właśnie, ale te przecież, 10%, 10 to... mnie zainteresowało, <śmiech> bo zakładam, że są to osoby, które właśnie już mają w ręku, to <śmiech> czy myśli pan, że to jest wyraz nieufności do rządzących i tego, co mają do przekazania, czy ogólnie niechęć do czytania? <śmiech> Tak, no myślę, że jako, że jest to inicjatywa rządowa, to, to za tym się mogą kryć jakieś sympatie polityczne. To zwłaszcza było widać w kolejnym pytaniu, które zadaliśmy. Czy, czy respondenci czują się po zapoznaniu się z poradnikiem lepiej przygotowani na, na te rozmaite zagrożenia opisane w poradniku? No i tam, tam to bardzo wyraźnie szło po sympatiach partyjnych. No, wszyscy zwolennicy rządu, twierdzili, że, że czują się znacznie bezpieczniej, a, a, a przeciwnicy rządu twierdzili, że się nie czują bezpieczniej. No więc widać, że, że to idzie tak po, po sympatiach partyjnych, a te 10%, które, które w ogóle odmówiło zapoznania się z, z poradnikiem, no pamiętam, że, że tam byli szczególnie nadreprezentowani młodzi ludzie, Uczniowie i studenci, też osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, z tego co pamiętam, tak, ale... No być może, to... gdyby inaczej poradnik zostałby opublikowany na którejś z platform, albo zostałby z niego zrobiony podcast, to pewnie hmm. byłoby łatwiej. No być może. To wiele osób sugerowało, że, że temu powinna towarzyszyć jakaś szersza kampania informacyjna, również w mediach. Ja przytoczę liczby dotyczące tego poczucia przygotowania na, na zagrożenia, bo rzeczywiście raczej tak, raczej przygotowanymi czuło się 30%, raczej nieprzygotowanymi czuło się też 30%, mhm. 26% zdecydowanie nie czuło się przygo mhm. przygotowanymi, a zdecydowanie tak, tylko 8%. No i yy, właściwie jest to bardzo rozsądna odpowiedź, bo trudno, żeby sam papierowy poradnik przygotował na wszystkie możliwe zagrożenia, ale yy, w takim razie wrócę jeszcze do kwestii takiej, czy to jest informacja dla rządzących, że należy takie kampanie właśnie yy, prowadzić szerzej, inaczej, przy użyciu innych środków, czy ta tradycyjna broszurka wpadająca do skrzynki pocztowej, to był dobry pomysł. Myślę, że, że to był dobry pomysł, tylko należy to traktować raczej jako taki pierwszy krok. No, temu powinny towarzyszyć jakieś szersze kampanie informacyjne. Na przykład jakieś spoty krótkie wyświetlane w telewizji publicznej o tym, jak reagować w różnych kryzysowych sytuacjach. No, tutaj można na, na wiele sposobów działać, ale... Tak, no to, to na pewno nie, nie powinno być wszystko. A czy było też zadaniem poradnika inspirowanie do działań? No bo z jednej strony mogę się dowiedzieć, gdzie szukać schronienia, mogę się dowiedzieć, co powinnam mieć w plecaku tak zwanym ucieczkowym, czy w ogóle warto mhm. mieć coś takiego w domu, ale czy potem to się przekłada na jakieś konkretne działania osób, które przeczytają? I pomyślą sobie, dobrze, zamawiam w internecie, albo idę do sklepu, kupuję mhm. mocną latarkę, nie wiem, krzesiwo, jako, jakiś olej do lampy, żeby być przygotowanym. Mhm. No tak, to, to nas też ciekawiło, dlatego zadaliśmy jeszcze pytanie właśnie o to, jak, jak to się przekłada na praktykę. Zapytaliśmy respondentów, którzy zapoznali się z treścią poradnika, czy... Po tej lekturze, no, przedsięwzięli jakieś działania zapobiegawcze na, na, na ryzyko wystąpienia jakiejś sytuacji kryzysowej. No i większość zadeklarowała, że, że nie podjęła takich działań. Z tego, z tego co pamiętam, około 25% twierdziło, że podjęło tego typu działania jeszcze przed lekturą poradnika, a potem po prostu nie, nie podjęło nowych. Natomiast nieco więcej niż co trzeci badany zadeklarował, że rzeczywiście coś zrobił, zainspirowany tym, tym poradnikiem. Także no tak naprawdę wydaje mi się to nie najgorszy wynik. To... <śmiech> No jeśli chodzi o to, co, co rzeczywiście ludzie robili, no to to były takie rzeczy jak, jak właśnie przygotowanie wyposażenia ewakuacyjnego. No właśnie zerkam tutaj w wykresy i 25% badanych zadeklarowało, że to wyposażenie awaryjne to mogłaby być apteczka, latarka czy radio, co oczywiście bardzo nas cieszy. Jesteśmy na antenie. Hm. Ale szczerze mówiąc trochę mnie to y, zaskoczyło, bo myślałam, że pierwsze miejsce w tym rankingu rzeczy do zrobienia y, będzie mieć robienie zapasów. A tymczasem mm. tylko 19% mm. y, zadeklarowało żywność, woda, gotówka lub y, paliwa. No tak, ten odsetek nie, nie jest jakiś dużo niższy niż odsetek osób, które, które deklarowały, że, że przygotowują to, to wyposażenie awaryjne, ale... Tak, no w innym raporcie, który, w innym badaniu, które przeprowadziliśmy już jakiś czas temu, chyba jakiś rok temu, pytaliśmy badanych, czy, czy właśnie no, przygotowują się jakkolwiek na, na możliwość konfliktu zbrojnego, bo to, to był taki okres, że, że wiele publicznych postaci mówiło, że, że ta perspektywa potencjalnego ataku Rosji na, na jakieś państwa NATO, no, nie jest taka nieprawdopodobna, że, że wręcz się może wydarzyć jakoś w najbliższych latach, więc pytaliśmy ludzi, czy, czy jakkolwiek się na to przygotowują. I z tego co pamiętam, to, to rzeczywiście to przygotowywanie zapasów było, było gdzieś tam u szczytu listy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jonathan Skowil z cbos i Suzanna Dąbrowska. Ja już mówię, do usłyszenia. Co Państwo sądzą? Powtórka programu